Cześć, mami. Cześć, Javier. Co słychać? Wszystko w porządku. A u ciebie? U mnie też dobrze, dziękuję. Czy wiesz, kto to jest? Nie, nie wiem. Ale myślę, że to jest nowy student. Hmm. Ciekawe, czy jest w naszej grupie.